Śledczej, afera hazardowa to wciąż temat numer jeden i to nie tylko w Sejmie. Po nagrodach z chemii czy fizyki czas na literaturę, tegoroczny Nobel przypadł Niemce Hercie Miller. Obrona poszła gładko, ojciec Tadeusz Rydzyk od dziś jest doktorem ojcem Tadeuszem Ryzykiem. Afera hazardowa, aferze hazardowej z aferą hazardową, te dwa słowa od dziś odmieniane są w Sejmie przez wszystkie przypadki. Wyjaśnienia miał składać posłom sam premier, ale zamiast niego na mównicy pojawił się minister Michał Boni. Donald Tusk zabrał głos dopiero później, ale i tak o rewelacjach nie było mowy. W debacie padały pytania i odpowiedzi, ale głównie deklaracje, rady i oceny. Pan premier Tusk powiedział, czeka nas wojna o prawdę. Otóż panie premierze, jeden z klasyków myśli wojennej, Sun Tzu, definiował istotę wojny tak. Prowadzenie wojny polega na odstępach i tworzeniu złudzeń. Mam świadomość, kto tę wojnę wypowiedział, używając podstępu i wytwarzając atmosferę złudzeń i insynuacji. Jemu powierzono tą tajemnicę i ta tajemnica przeciekła. W żadnym razie nie można uznać, że człowiek będący w kręgu podejrzenia może odwołać na tych zasadach, które są w tej ustawie, kogoś, kto go w tym kręgu podejrzenia postawił. Jakby się kota ogonem nie odwracało, to tyłek zawsze będzie miał z tej samej strony. Nikt nie ma wątpliwości, że sprawę należy wyjaśnić i dlatego powstanie kolejna sejmowa komisja śledcza. Przy wiejskiej od rana jest Łukasz Walewski. Łukaszu, czy jest szansa na to, że komisja sobie poradzi? Szef PiS Jarosław Kaczyński raczej w to wątpi I choć jest zdania, że członkowie komisji śledczej powinni współpracować, by wyjaśnić sprawę, to od razu dodaje, że skoro Platforma ogłosiła wojnę, o tę współpracę może być trudno to jest bardzo niedobre i to pokazuje, że tak naprawdę Platforma Obywatelska niczego nie chce wyjaśnić. Chce mieć komisję, bo wie, że będzie nacisk w sprawie komisji, ale z góry zakłada, że jeżeli